Temat, jakim się tutaj zajmiemy, to zagadnienie, w jaki sposób człowiek powinien postępować po tym, gdy już się nawrócił, gdy już poznał Zbawiciela. Czyli możemy nazwać to nasze rozważanie, co dalej po tym, gdy narodziłeś się na nowo, co dalej po tym, gdy już znasz drogę zbawienia. Grzeszny człowiek może dojść do świętego Boga dzięki ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Grzeszny człowiek, mimo że nie zasłużył na zbawienie, jest przez Boga, przez Jego suwerenną wolę upoważniony do tego, aby skorzystać z dzieła Pana Jezusa Chrystusa dokonanego na krzyżu Golgoty, raz na zawsze złożonego, złożonej ofiary za jego grzechy, za grzechy tego człowieka. I fakt, że droga zbawienia istnieje i że jest nią Chrystus ma niezwykłe wprost znaczenie. To bowiem jak człowiek ustosunkuje się do tego zbawienia, czy drogę tę wybierze, czy też ją odrzuci, decyduje o jego szczęściu albo nieszczęściu o niebie lub piekle. Tutaj mam nadzieję, że Ty należysz do tych, którzy już są zbawieni i już wiedzą, że ich Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego zakładam tutaj, bo stało się to już w niezliczonych przypadkach szczęśliwą rzeczywistością, Że łasce Bożej udało się wyprowadzić Ciebie z ciemności do Bożego cudownego światła, ze śmierci do życia, z oddalenia od Boga do Jego bliskości. I teraz pytanie powstaje: co dalej, co wtedy? Sytuacja Ciebie jako nowonarodzonego człowieka wygląda następująco: Stałeś się dzieckiem Bożym, radujesz się z odpuszczenia grzechów i nadziei chwały Bożej. Nie masz jeszcze, być może, jasności co do swojej dalszej drogi. Czy masz tą drogą iść samotnie? Czy też masz nadal kroczyć wraz z teraźniejszym wiekiem złym? No nie, tego nie możesz zrobić. Nie możesz kroczyć z teraźniejszym wiekiem złym. O nie, tak postępować nie powinieneś. Zostałeś przecież z tego wieku wyrwany. Dlatego właśnie Chrystus za ciebie umarł, tak mówi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 To właśnie jest to, co się z Tobą stało. Nie powinieneś już dalej kroczyć z tym złym wiekiem. Jeśli prawidłowo nastąpiło narodzenie na nowo, że Bóg Cię zrodził z góry, to zaczynasz to rozumieć. Zacząłeś to rozumieć od momentu, kiedy Pan Jezus Cię zbawił. To jest jeden z przejawów życia. I rozglądasz się za innymi, którzy wcześniej doświadczyli tego samego, co Ty. Widzisz i spotykasz wiele dzieci Bożych, i tutaj powinna być radość, ale tu właśnie rzecz się niestety komplikuje, a to przez to, że te dzieci Boże idą różnymi chrześcijańskimi drogami. Niemożliwością nieomal jest wyliczyć cechy charakterystyczne tak licznych tak zwanych kościołów, tak zwanych społeczności, tak zwanych ugrupowań które są aktywne na niwie chrześcijaństwa i są chrześcijańskie z nazwy. Która z tych dróg jest tą prawdziwą? A może nie ma prawdziwej? A może już sam sposób stawiania takich pytań jest błędny? Czy jest to obojętne Bogu? Albo może drugorzędne dla Boga? Jaką drogą idą chrześcijanie? Byle tylko byli o słuszności tej drogi przekonani i czuli się na tej drodze szczęśliwi, Czy myślisz, że tak Bóg myśli? Czy przecież nie jest również obowiązkiem chrześcijanina respektować poglądy innych dzieci bożych? Przecież jesteśmy do tego zobowiązywani przez kulturalne zachowanie się wobec innych. No i właśnie to jest kłopot. Człowieka takiego, który zgłębia Słowo Boże, czyta Biblię, czyta Pismo Święte i po prostu... Rzuca się nam w oczy, jeśli czytamy Słowo Boże w modlitwie i w czujności. Zaskakuje nas, a przynajmniej mnie zaskoczyło, że nie znajduję w nim niczego o różnych kościołach. No, jest to bardzo kłopotliwa rzecz. Kłopotliwe pytanie, czyżby Bóg naprawdę chciał tej różnorodności chrześcijańskich kościołów, skoro w Piśmie nie ma takiej różnorodności kościołów? Znajdujemy wiele takich zaskakujących obserwacji, gdy czytamy Pismo Święte. Więc czytaj Pismo Święte. I co możemy znaleźć w wielu miejscach? Między innymi w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział, znajdujemy miejsce takie, które bardzo zastanawia. I ono jest wręcz szokujące. Mateusza 18 rozdział Mateusza 18 rozdział zawiera słowa Pana Jezusa Chrystusa. I te słowa brzmią następująco: Albowiem gdzie są dwaj, albo trzej Zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich. Albowiem gdzie są dwaj, ciekawe jest to, liczba mnoga, albo trzej. Zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich. Słowa te jednoznacznie pokazują, że gdzie jest dwóch lub trzech mężczyzn zgromadzonych w imię Pana Jezusa, Tam Pan Jezus obiecuje swoją osobistą obecność. Jest to bardzo ciekawe. Co znaczy Słowo Chrystusa, że jest On w pośrodku tych, którzy są zgromadzeni do Jego imienia? Czy Pan Jezus będzie zarówno tu, jak i tam, bez względu na to, na jakim wyznaniu wiary chrześcijańskiej byśmy się oparli? Na jakich naukach byśmy bazowali? Jedni na takim, a drudzy na innym? Chociaż niektóre doktryny, jakich się w tych różnych kręgach naucza, nawzajem się wykluczają i zwalczają. Są ze sobą sprzeczne i jedne bluźnią Bogu, innego wywyższają, jednego przedstawiają w fałszywym świetle, innym niż Słowo Boże, a inne faktycznie to, co Słowo Boże mówi. Czy mimo tego chaosu jest co wybrać? Przecież każda z tych grup uważa, że Chrystus jest pośród nich. Czy naprawdę tak jest? I w ten oto sposób u Ciebie, jako co dopiero nawróconego człowieka, niczym lawina lub niczym powódź, błyskawicznie narastają kolejne pytania za pytaniami. Ale przecież i ten, kto już od dłuższego czasu cieszy się, raduje się Bożym dzieciństwem, wie, że jest Synem Bożym, nie może uciec przed natarczywością takich pytań. I to tym bardziej, im bardziej poważnie traktujesz Słowo Boże, tym bardziej poważnie te pytania będą Cię dotykać. Być może ktoś urodził się i wychował w pewnej grupie społeczności religijnej, społeczności chrześcijańskiej, i już jego rodzice szli tą drogą, którą on teraz idzie, lecz czy ona jest tą właściwą drogą? Konfrontując to, co zauważasz wokół siebie, z tym, co mówi Słowo Boże, Pismo Święte, Biblia, kiedyś i Ty spotkasz się z takim pytaniem, nawet jeśli po prostu Ci się wydaje, że nie jest ono istotne, prędzej czy później Bóg doprowadzi do tego, że usłyszysz te pytania, jeśli sam sobie ich nie zadałeś. I myślę, że byłoby dobrze, żeby każde dziecko Boże starało się znaleźć w Słowie Bożym, odnaleźć odpowiedzi na takie pytania. I to jest ważne, żeby te pytania zostały odpowiedziane w oparciu nie na ludzkich domysłach, nie w oparciu o ludzkie domysły, lecz w oparciu o Słowie Bożym o słowo Boga. Jest to kluczowa rzecz. Nie chciałbym przy tym, żebyśmy zignorowali fakt, że ten kompleks pytań jest jednym z najtrudniejszych, jakie istnieją. Bo takie pytania nie są łatwe. One powodują, że jeśli źle na nie odpowiemy, oddzielimy się od tych, z którymi powinniśmy iść razem drogą i przyłączymy się do tych, od których powinniśmy trzymać się jak najdalej. Opisane drogi, którą grzeszny człowiek powinien przyjść do Boga, opisana droga, którą grzeszny człowiek powinien przyjść do Boga i na której może uzyskać odpuszczenie grzechów, jest w porównaniu z takimi pytaniami całkowicie prosta Dzięki Bogu. Że droga zbawienia jest jasna i prosta, i nikt nie będzie miał wymówki przed tym, jeśli jej nie, nie przyjął, bo ona jest tak prosta, że nawet głupi nie zabłądzi. Natomiast pytanie dotyczące drugiej części, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dlaczego ta druga część, czyli dojście do poznania prawdy, jest? Takie trudne. Dlaczego te pytania są tak trudne? Czy wynika to z faktu, iż pismo święte nie mówi o tym dostatecznie jasno? Z całą pewnością nie. Nie jest to pismo święte fakt, faktem, poradnikiem, w którym na rozwiązanie jakiegoś problemu znajduje się odpowiednią receptę od razu. To nie tak działa. Pismo Święte trzeba czytać, rozumieć i rozważać jako całość, a nie zbiór pojedynczych przepisów talmudycznych czy innych. A jeśli chcemy Pismo Święte, Biblię, czyli Słowo Boże, czytać, rozumieć i rozważać jako całość, to to wymaga poważnego wysiłku i rozpatrzenia tak starego jak i Nowego Testamentu, Starego Testamentu i Nowego Testamentu, I to w mocy i w zależności od Ducha Świętego. To Duch Święty udziela przy tym swojej myśli tylko temu, kto przychodzi do Niego w odpowiednim nastawieniu, w odpowiednim stanie duchowym. Mówiąc prościej, takiej osobie, która gotowa jest być posłuszna, tylko temu, kto gotowy jest być Duchowi Świętemu posłuszny. Duch Święty udziela odpowiedzi. On zna Twoje serce, zna Twoje myśli, wie, czy chcesz być Mu posłuszny, czy też raczej szukasz sobie wymówek. Kto chce być posłuszny, szuka sposobu, jak być posłusznym. Kto nie chce być posłuszny, szuka powodu, żeby szukać wymówki. Kim Ty jesteś? Jakie jest nastawienie Twojego serca? To jest bardzo ważne. Bardzo poważną przeszkodą w zrozumieniu prawdy Bożej są uprzedzenia i własne przekonania. Można je mieć nieraz zupełnie nawet tak zakryte przed samym sobą, że one są w zasadzie nieświadome dla Ciebie. Za sprawą różnych przyczyn takich jak wychowanie, takie jakie odebrałeś w domu lub które sobie sam wykreowałeś już jako dorosły, zwyczaje, które narzucili Ci inni lub które sam sobie wprowadziłeś w swoje życie. Przekazane tradycje lub te, które sam sobie przyjąłeś i ludzki charakter, który masz w sobie i który Cię charakteryzuje. Tradycje ludzkie są przeciwne Słowu Bożemu, przeciwne Pismu Świętemu, przeciwne Biblii. Z tego powodu jednakże wywodzą się z dawnych wieków, w oczach wielu ludzi uważane są za autorytety.